Da da da da da da Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 6 minut po 23. Dobry wieczór. Tomasz Grygorczyk. I Janusz Jabłoński. No nie na taki prima aprilis się przygotowaliśmy. Tym okay. z Państwa, którzy nie wiedzą, przypomnimy, że my w środowe wieczory mówimy do Państwa z Krakowa. I kiedy już tu zasiedliśmy, okazało się, że łączność między Warszawą a Krakowem Uległa zerwaniu. Technika płota figle, tak? Prima aprilisowe. mamy nadzieję, że to już się nie powtórzy i będziemy słyszeć się z Państwem do pierwszej można się z nami kontaktować. Facebook.com kośnik improwizowane albo improwizowane, małpa radio.pl. A na dzisiejszy szczególny wieczór wymyśliliśmy sobie szczególną formułę naszego spotkania, gdyż to nieco roku się tak przecież zdarza, że Prima Aprilis spotyka się o północy z Wielkim Czwartkiem. To jest taki dramaturgiczny y, zwrot, y, który warto wykorzystać naszym zdaniem. Dało się nabrać dzisiaj? Nikt nie próbował wyobrazić sobie, nie wiem, może już jestem za stary na pewno Echem, Ja dałam się. Gratuluję. Dwukrotnie, rano, dzieci. to już I... dziewiąta. Naprawdę niemożliwe. 1 kwietnia, mhm. a później wie, wieczorem y, żonie, ale tego nie mogę powtórzyć akurat. Y, 1 kwietnia, pryma, prylis i jednocześnie Wielki Czwartek, więc coś tu zrobić? Jak porzenić y, prowaną sakrum? No Jazz czy... robi to od początku swojej historii, hmm, prawda? Ale najprościej, to znaczy do północy pryma, prylis, a od północy, czyli już w Wielki Czwartek, no Dobra. teraz jeszcze... Wielka środa przecież, mm -hmm. tak? No. A Wielki czwartek. Wielki czwartek, czyli e, religia, sakrum, Zaduma. duchowość, a wcześniej zgrywa żart, dowcip. Zwykle wyszukany, ale niekiedy nie aż tak bardzo. Czasami prześny to jest ten element też w historii jazzu obecny. Właśnie, a tak w ogóle. No, zderzamy te, te dwie rzeczy, a czy to tak naprawdę jest? Czy to sakrum versus profanum, profanum versus sakrum? To w ogóle no, już prawda. Wojna się, że z karnawałem od zawsze. No ale któż nam to mówił? Nana Vasconcelos, który cytował Do, Do, Dono Czerego, który powiadał, że najśmieszniejszą rzeczą jest być poważnym, a najpoważniejszą rzeczą jest być śmiesznym. Poważne nie równa się uduchowiony sakrum, no ale można to jakoś Eee, tutaj taki kontekst sobie zadał. Zaczynamy od o. bardzo poważnego kontrabasisty. Tak. Eee, tutaj chyba śmieszności czy pewnego humorystycznego elementu nie trzeba tłumaczyć. <śmulny> Albumu, o, jeszcze tam coś było słychać. Mayday z albumu New Bass Sending Glenamora, wydawnictwo Intuition Rock, wydania 1999. Żart muzyczny dość oczywisty, a poza tym o, niezwykle poważna muzyka, organy zwłaszcza pod dłońmi i stopami pewnie. Carly Blake to tak niebezpieczny hmm. instrument. Nie każdy potrafi go używać muzyce jazzowej, ale Carla Blake potrafiła. Glenn Moore na kontrabasie, na gitarze basowej. Ten, ten no, dziwnie w gruncie rzeczy brzmiący bas, trochę nie bas, no, wysokie rejestry to Steve Swallow. No swoją drogą Carla Bley to jedna z tych artystek, dla których humor był bardzo poważnie traktowaną sprawą. A my tu sobie tak próbowaliśmy uporządkować, jak w jazzie ten humor może się realizować, no, może się realizować w samej muzyce, tak jak słyszeliśmy przed momentem i tu bym rozdzielił to na warstwę wokalną i instrumentalną. Mm -hmm. e, może humor się realizować w partiach improwizowanych, może być zaszyty już w kompozycji. E, może być muzyka całkiem poważna, ale zatytułowana w sposób zabawny. No i bywają też bardzo mm, zabawne okładki płyt, na przykład parodiujące inne klasyczne okładki. Po, Dojdziemy do tego. Tak, po wszystkie tego rodzaju przykłady sięgniemy dzisiaj przed północą. Teraz kolejny nasz humorystyczny klasyk, płyta z roku 1992. Gra e, Octet Gianluigi'ego Troveziego. To jest utwór, który zamyka jego album From G to G. Utwór nosi tytuł Haircab, a wszystkie szczegóły dalsze zdradzi Państwu Pino Minafra. Oktet Gianluigi'ego Troveziego i kradnący show trębacz Spinominafra. Minafra z płyty From G to G z 92 roku, utwór Haircab. Ja mam tutaj trzy rzeczy do powiedzenia. Pierwsza taka e, dość poważna, a z Pino Minafrą jesteśmy w kontakcie. Problem w kontakcie wywiadu. Problem jest taki, że nie włada on językiem angielskim, nie, a my? my nie władamy językiem mm. włoskim. No tak troszeczkę, ale żeby, nie wiem, kupić sobie pizzę ile to nie wystarczy. Ale może się uda jakoś. Sprawa druga. Narodowości, a humor w muzyce jazzowej, jakoś tak się utarło, że w gruncie rzeczy dwie się wybijają. Ten holenderski, taki specyficzny humor w zespołach Willema Brojkera, realizowany, ale nie tylko, nawet swobodni improwizatorzy, czy free, free jazzmeni, holendersy od tego humoru nie stronią. Chociaż... No tak, są tam takie elementy jednak. No i ci Włosi, to jest właściwie dość, dość oczywiste. Czasami niektórzy od tego, od tej opinii się odżegnują. Ci, którzy chcą brzmieć bardzo, bardziej poważnie, no ale gdybyśmy tak statystycznie zbadali, myślę, że te tezy o pewnej skłonności do humoru Holendrów i Włochów w muzyce jazzowej dałoby się obronić. No, Ja bym w każdym razie się nie obraził, gdyby polskiej muzyce improwizowanej było więcej humoru niż jest. Tak I tutaj trzeci punkt moim zdaniem trochę tego humoru jest, bo zauważ, mm -hmm. jak wyglądają koncerty. Zwykle jednak ta konferansjerka pomiędzy utworami nie odbywa się w atmosferze jakiegoś wielkiego namaszczenia, no, sakrum, absolutely. ale przeciwnie, muzycy wiedzą, że być może trzeba nieco odciążyć tę muzykę, która wymaga przynajmniej uwagi. Prawda? I są tacy, którzy się zdecydowanie wyróżniają. Pierwszy, no, Mikołaj Trzaska, <laughs> tak, oczywiście, Jorgo Skolias, mistrz humorystycznej konferencjerki. Wiadomo, Ty Monty Mański oczywiście. E, tak, no młodsze pokolenie też tutaj. E, no, myślę, że Widzę, ma, do, dokąd zmierzasz już. E, ma coś do, do powiedzenia w tej kwestii. E, Zmierzam, e, ale m, powiem tak. 92 rok, Pinominafra tak. i John Luchy 99 rok, to Glenn Blade, czyli lata 90., jak to się teraz mówi, 90 A tutaj oto mam w ręku płytę e formacji Cześć Ted. To też jest dość zabawne. Tytuł tego albumu to Polo Futuryzm. Jest tam taki utwór drobny, 3 minuty 20, zatytułowany 90s Nineties", w nawiasie kwadratowym Nadzieja. Wysłuchajmy tego utworu. jest w nawiasie kwadratowym nadzieja. Grzegorz Tarwid, Marek Pospieszalski, Julek Płoski, Bartosz Weber, Szymon Pimpon, Gąsiorek, Perkusja, akustyczna, elektroniczna, głos i e, liderowanie temu zespołowi, który nazywa się Cześć, TED, płyta Polo Futuryzm. No i teraz tak, czy wykorzystanie przez tak zwanych poważnych muzyków zajmujących się muzyką jazzową, free jazzową, improwizowaną, eksperymentalną, elementów muzyki mocno rozrywkowej, tanecznej, dance w tym przypadku. Czy to jest zabawne z samego faktu, że tak się po prostu stało. Zderzenia estetyk bywają zabawne. No, czy to nie jest trochę tak zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak jak w teatrze, że kiedy padnie brzydkie słowo, to od razu wszyscy się śmieją, rechoczą, bo to takie jest zabawne, ale no może, może nie zawsze. To znaczy mrok tak naprawdę tutaj był przecież wyczuwalny, Mrok był wyczuwalny, a poza tym znamy podejście do materii muzycznej Szymona Pimpona Gąsiorka. On w bardzo specyficzny sposób taki ciepło humanistyczny łączy te szyderę mm. no może z pewną czułością. Może to nie jest szyder, wcale tak? każdy też dopisuje sobie tutaj własne znaczenie. No jest to dość otwarta przecież. Muzyka w wielu sensach tego sformułowania. No dobrze, zostańmy jeszcze przy cześć tecie i posłuchajmy utworu, który nosi tytuł jednokierunkowy. Dlaczego zabrałaś mi to, co chciałem? Dlaczego nie dbałaś o to, co dałem? Dlaczego ja, ja, ja nie wam Thank you Ty czarek. to było zabawne. Ta ostatnia wypowiedź nie to była był częścią te... integralną płyty Polofuturyzm. Cześć Tetu to był Tymon Tomański. Z płyty sprzed mm, 25 lat. Tymon Tomański and the Waiters Teatry Complex. Jest to osoba, która ma sporo do powiedzenia na temat humoru. W ogóle, nie tylko w muzyce. Polofuturyzm, mhm. mm, utwór jednokierunkowy. Szymon Pimpon Gąsiorek w roli lidera pomysłodawcy, kompozytora. No i co? Było to zabawne? Na pewno nie tylko. Ale prawda? między innymi zabawne. No i przedtem słuchaliśmy pierwszym utworem Cześć Tetu był utwór s I tak sobie myślę, że w tych latach 90. -tych to chyba było zabawnie, bo dalej trzymamy się lat 90. Sięgamy po album z roku 1992 Naked City, Grand Guignol, i tak sobie tutaj przeglądam. Zawsze zabawna okładka, prawda? Okładkę, proszę, prawda? No ale Może przeglądam tu znano, sobie ale... nasze, nasze archiwa i yy, chciałem ci przypomnieć, że 10 lat temu ostatnio ten przebój zabrzmiał. W naszej audycji i była to audycja. Z, pod koniec listopada 2016 roku Postan postawiliśmy przed sobą bardzo poważny cel zagrania 60 ut utworów w 60 minut. Pamiętam to dobrze. Wtedy zaprezentowaliśmy obszerne fragmenty płyty Grand Gignol, Trzy utwory, które łącznie trwały jakieś 76 sekund. Teraz przed nami 30. Jeden spośród nich. Utwór nosi tytuł Dead Spot. Po prostu jedna z metod twórczych. Może to wcale w założeniu, w zamiarze Johna Zorna e, nie miał być utwór humorystyczny. No ale jednak to zderzenie niestety, robi takie wrażenie. John Zorn, Bill Frizzell, Wayne Horvitz, Fred Frith, Joey Baron i Yamasuka Ai. E, zespół Naked City, utwór Deadspot. Czasami z tymi żartami. Trzeba uważać, bo mogą one być niebezpieczne. Kosztowne. Milan Kundera napisał na ten temat książkę, a Lunch Rys Ryszard zespół polski złożony z znakomitych muzyków. Już sama nazwa no tak, uwaga otwartych głowach. No aż tak źle nie było, jak w przypadku czeskiego pisarza. No niemniej w 2018 roku wydał kasetę, płytę, nagranie zatytułowane, zatytułowane Polish Jazz, wolumen 420. No, po latach, jak, jeżeli znajdą Państwo tę pozycje, a mogą Państwo znaleźć, to jest oficyna szara, szara Reneta, no to ta muzyka już nie nosi takiego tytułu. Są tutaj gwiazdki wolumen 420 jedynie został, ponieważ jak mówią sami muzycy, oryginalny tytuł był inny, lecz pewna wielka firma fonograficzna zabroniła nam go używać, ponieważ jest to zastrzeżony znak towarowy. Wzdychamy i słuchamy zespołu Lange Richards. Mimi Cirocka, Jakub Tyron, Niezgoda, Michał Kasperek, czyli zespół Lounge, Ryszard z płyta, która 8 e, lat temu nosiła tytuł Polish Jazz Vol. 420, a dzisiaj nosi tytuł Vol. 420. Posługujesz się taką formułą jak artysta niegdyś znany jako Prince, Tak. Hmm. No tak, seria Polish Jazz, e, oczywiście wielka historia polskiej muzyki improwizowanej. No, czy tutaj, zresztą zostawmy jeszcze te kwestie, ale mm, dlaczego jednak, no może ten tytuł nie godził w dobre imię słynnej polskiej serii. Nie, on może był twórczym rozwinięciem i oddaniem szacunku. Tak myślę, że żarty bywają kosztowne. Mogą kosztować pieniądze, jeśli na przykład pojawi się pozew, bo ktoś przekroczył granicę, ale są też żarty, które kosztują mnóstwo, mnóstwo czasu. Tak, zaraz o tym powiemy, ale dojdziemy do tego wymieniając nazwę zespołu, który zaraz zabrzmi, a brzmi ona Mostly Other People Do The Killing, co jest... No, może być śmieszne, może być też nieśmieszne. E, historia komunizmu tutaj e, się pojawia, ale nie będziemy tego rozwijać. Kiedyś rozmawialiśmy z Mopą Elliotem, który jest kontrabasistą amerykańskim i liderem tego zespołu Mostly Other People Do The, Do The Killing, w którym grali tak znakomici muzycy jak John Irabagon na saksofonie, jak Peter, Peter na Evans trąbce. Na, tak, na, na, na trąbce Kevin Shea na perkusji. Tak jest. Prawda? Na sam na kontrabasie. Był to zespół specjalizujący się w... No właściwie, czy to była muzyka śmieszna... Niekiedy tak. Rzeczywiście mm -hmm. czasami operująca tymi nagłymi zwrotami akcji albo doprowadzająca pewne, pewne elementy znanych stylistyk, nie wiem, muzyki bebopowej, na przykład, gdzieś tam do ekstremum. Tak, potrafił, to zrobić, potrafił to zrobić Peter Evans grając, yy, grając to tak wirtuozowsko, że sam Moppa nam to mówił, że aż stawało się to zabawne. Hmm. Yy... Kevin Shea okładający z fetrem zestaw perkusyjny. Ta. Widzieliśmy to na własne oczy. Yy, okładki były za zabawne, i tutaj wrócimy do lunch Richards. To są takie nawet nie parodie w przypadku Mostly Other People Do The Killing. Odtworzenia w gruncie rzeczy. Na przykład scen, słynnych scen, które zostały sfotografowane. E, ujęć znanych z, ze słynnych albumów jazzowych. Oni ustawiają się w tych samych pozach z tymi z samymi instrumentami, e, w podobnych ubraniach. No i jest to jakaś taka Najsłynniejsza chyba okładka de Coimbra koncert na której Kevin Shay pozuje nad fortepianem w pozie kisa jareta z okładki koncertu kolońskiego i tak i pytaliśmy memo przed lata przed nie wiem 10 lat prawdopodobnie czy nie bali się jakiejś reakcji pozwu hmm. powiedział że no, musieli przestudiować czy przypomnieć sobie amerykańskie prawo które mówiło tak że jeżeli zamiar ironii, humoru jest oczywisty i nikt nie jest w stanie pomylić się i przyjąć, że płyta Coimbra Koncert jest płytą Koncert Kisa Jareta, Piracką. Prawda? No to nie ma tutaj o czym mówić. To jest dość oczywiste. No i nikt nie był, nikt nie pomylił się, nie kupił Coimbra Koncert, myśląc, że jest to płyta Kisa Jareta, bo To oczywisty żart. Oczywista parodia. Nie, nie dostali pozwu od e, wytwórni ECM, ani od Kefa ani od Manfreda Eichera, ani od Columbia. No właśnie. I teraz żart, który w przypadku Mostly Other People do the killing w jakimś sensie śmieszy mnie najbardziej, to jest płyta Blue. Nie nosi ona tytuł Kind of Blue, jednak, ale blue... Aczkolwiek nią jest. Jest to literalne odtworzenie całej płyty Kind of Blue Milesa Davisa z 1910. 1959 roku. Proszę sobie wyobrazić ten wysiłek, zwłaszcza dla Johna Aera który nauczył się grać wszystkie solówki Adderleya i wszystkie solówki Coltrane'a. Tak, podwójna rola, no ale Peter Evans musiał odegrać Milesa, no, no wszyscy musieli po prostu dokładnie odegrać wszystko to, co zagrali ci słynni muzycy w 1959 roku, łącznie z detalami frazowania. Ideą było jak najwierniejsze, nieodróżnialne, no nie da się tego zrobić właściwie, ale taki był pomysł, nagranie tego jeszcze raz. Po co? No to jest właśnie ten element pewnego konceptu jednak humorystycznego. Johnny Rubagon powiedział nam w wywiadzie lata temu, że był to projekt, który mm, ze wszystkich Kosztował go najwięcej wysiłku po to, żeby uzyskać najmniej efektu. <laughs> <laughs> tak to Czyż ujął. to nie Prawda? Posłuchajmy. So what mostly other people do the killing. to było zabawne. tym Tumański mówi, że było. Mostly other people do the killing. To nie był Miles Davis, John Coltrane, Julian Cannonball, Adderley, Bill Evans, uh, Paul Chambers. Uh, tylko uh, zespół Mostly other people do the killing. Peter Evans wcielił się w rolę Milesa Davisa. Najtrudniej rzeczywiście miał John Irabagond, który grał tutaj i na saksofonie tenorowym i na Alcie. Dyskutowaliśmy tutaj z redaktorem jabłońskim. Czy brzmi jak Coltrane? No, były tam elementy tego brzmienia, ale brzmi nie i nie brzmi. Za zawsze, nie nie. Zawsze jednak. Ron Stabiński, to chyba jest jego pierwsza, była jego pierwsza płyta z Mostly, na fortepianie Mopel, j na kontrabasie Kevin Shay, na perkusji So What, kropka w kropkę, nuta w nutę, fraza za frazą, oddech za oddechem, próbowali wejść w, w ubranie tych, tych wielkich mistrzów. 5 sekund zostało nam do końca Prima Aprilis i przechodzimy w stronę powagi. Robimy to płynnie, tak okrakiem e, powiedzmy,